Układ kierowniczy wbrew pozorom to jest bardzo ważna rzecz, bo to nie tylko komfort, ale i precyzja. Tutaj na pokazie Deutzfara w Kmicinie na Żuławach zauważyłam takie hasło Easy Steer, czyli łatwe sterowanie. Co to dokładnie jest? w ciągnikach Deutzwar stosujemy nowe układy kierownicze EasySteer, czy układy kierownicze, które ułatwiają sterowanie ciągnikiem i układ kierowniczy EasySteer pozwala operatorowi zredukować liczbę obrotów kołem kierownicy, potrzebną do wykonania pełnego skrętu ku przednich ciągnika. Uruchamiamy tą funkcję przyciskiem, który znajduje się na monitorze w środku, w kabinie i wtedy redukujemy o połowę liczbę obrotów kołem kierownicy. Bardzo przydatne rozwiązanie. Doskonale się sprawdza w pracach z ładowaczem czołowym. Wszędzie tam, gdzie ciąg musi wykonywać wiele manewrów, gdzie przewozimy jakieś ładunki, e, zmieniamy kierunek jazdy, ułatwia nam to pracę, przyspiesza wykonywanie pracy i poprawia komfort pracy operatora na pewno. To można by chyba też zastosować w takich warunkach, że jedziemy przez pole na normalnym ustawieniu, tak? dojeżdżamy sobie do końca pola, ponieważ na uwrociach będzie dużo kręcenia kierownicą. Bach, włączamy sobie tą funkcję, zawracamy, wyłączamy i jedziemy dalej, tak? Dokładnie tak. Easy Steer pracuje wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Ja tutaj akurat podałem przykład dotyczący manewrowania prac z To mogą być prace na uwrociach pola Wszędzie tam wykorzystujemy Easy Steer, gdzie, gdzie potrzebujemy właśnie zmieniać, zmieniać kierunek jazdy ciągnika i, i to, to jest rozwiązanie, które na pewno poprawi, poprawi komfort i wydajność pracy. Ale to nie jedyna chyba nowość, którą wymyśli inżynierowie Deutz Fara z tego co widzę po Waszym pokazie. E, dokładnie tak. Mamy tutaj przekrój przez całą gamę. Niektóre z tych modeli, które prezentujemy, wyposażone są w nowe układy hydrauliczne. Mogę tutaj jako przykład podać układ hydrauliczny 60. Tam pracują w ciągniku dwie pompy tak naprawdę. Jedna pracuje na stałe, jest cały czas włączona. Druga to jest pompa, która jest uruchamiana przyciskiem wtedy, kiedy operator potrzebuje tej pełnej wydajności układu hydraulicznego. A więc przyciskiem uruchamia drugą pompę, jest pełen wydaty koleju. Natomiast prędkość obrotowa samego silnika jest zredukowana o dobre kilkadziesiąt procent i dzięki temu uzyskujemy takie korzyści jak na pewno niższe zużycie paliwa, redukujemy też hałas, redukujemy wibracje w trakcie pracy samego ciągnika, redukujemy jego zużycie, a więc szereg korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie takiego układu hydraulicznego. Czyli tutaj sobie ręcznie dobieramy, po prostu potrzebujemy więcej takiej mocy, to wtedy włączamy drugą pompę. Dokładnie tak, to już jest w gestii operatora, operator decyduje, kiedy używa tego, tego układu hydraulicznego z drugą pompą. I to jest kolejne rozwiązanie, które w kompaktowych modelach Doisfara doskonale sprawdza się w pracach z ładowaczem. Wtedy pracuje z pełną wydajnością, z dużą szybkością tego oleju jest pod dostatkiem, natomiast prędkość obrotowa silnika, no nie ma potrzeby wkręcać silnik na, na wysokie obroty i on tak pracuje niżej. Wielokrotnie jeżdżąc po różnych pokazach traktorów miałam takie wrażenie, że no dobrze, jedne traktory są bardziej, drugie, mniej nowoczesne, ale w tych Waszych dojcwarach mi się tak wygodnie się działo. Czy tutaj za ergonomię też odpowiadają jakieś specjalne, dodatkowe elementy, nowości, innowacje? Tak, tak. Wiele innowacji, jeśli chodzi o kabiny. Nowoczesne kabiny, komfortowe kabiny, przede wszystkim przestronne, no doskonała widoczność ze środka, dzięki dużej powierzchni szyb. To są kabiny na czterech albo na sześciu słupkach, w zależności od tego, o którym modelu akurat mówimy. Szereg rozwiązań, które poprawia komfort, zaczynając od fotela amortyzowanego pneumatycznie z podłokietnikiem, który umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami poprzez iMonitor, a więc nasze multimedialne powiedzmy centrum sterowania wszystkimi funkcjami ciągnika, z ekranem 12-calowym, dotykowym, kolorowym, to wszystko poprawia komfort, ale też, też wydajność w pracach polowych. Mamy klimatyzację w układzie manualnym, mamy klimatyzacje automatyczne, więc te, które już same automatycznie dobierają, utrzymują za domną temperaturę w kabinie i szereg takich rozwiązań, które, które jeszcze dodatkowo podnoszą komfort pracy operatora i też Komfort jazdy pasażera, bo często przewozimy kogoś w kabinie na drugim fotelu. Czy coś jeszcze chcemy dodać, jeśli chodzi o innowacje ściśle techniczne? Mamy nowe silniki teraz. Wprowadziliśmy silniki produkowane przez koncern SDF. To są silniki nazwane Farm Nowe układy wtryskowe. To są silniki w Common Railu, ale jako, jako ciekawostka, Common Rail z ciśnieniem roboczym 2000 bar. Do niedawna. Wartość jakby niedostępna w tej klasie mocy, my to stosujemy już przy 100 koniach. W tej chwili wprowadziliśmy te układy wtryskowe, silnik ma doskonałą charakterystykę, niskie spalanie i dużo Niskie spalanie czyli ile? O, ta wartość jest uzależniona od miliona różnych parametrów tak naprawdę i przez nikogo aktualnie nie podawana. Tak no nie ma takiej wartości jednej. Ale można podać w procentach na przykład, że w porównaniu do silników jakiegoś typu jest to spalanie na przykład o 10% wyższe lub niższe? Nie robiliśmy takich porównań tak naprawdę, ale myślę kilkanaście procent na pewno. Porównywałem same charakterystyki i tutaj te wartości były co najmniej 10%, jak nie więcej. Czyli e, niż... należałoby tutaj brać pod uwagę, że to jest korzyść rzędu kilkunastu procent. Tak, nawet. tak, ale to nie jedyna korzyść, bo spalanie swoją drogą to jest jeden z parametrów. Natomiast ja tutaj jeszcze biorę pod uwaga też elastyczność samego silnika, to jak pracuje, to jak wkręca się w obroty, to jest ważne przy, przy wykonywaniu różnego rodzaju prac z maszynami, więc nie tylko spalanie.